Z okazji premiery DVD czwartej części Krzyku Tym razem dla odmiany nie zrobiłem sobie powtórki z całej serii Ale z ogromną przyjemnością uzupełniłem swoją kolekcję I jeszcze raz obejrzałem najnowszą odsłonę Najpierw troszkę odnośnie wydania całości Jako seria prezentuje się to słabo Nie wiem jak to się stało, że drugą część miał inny dystrybutor niż trzy pozostałe I niestety zarówno wizualnie jak i pod względem zawartości jest to wydane zupełnie inaczej Pod względem zawartości jest słabo Pierwsza część nie ma żadnych dodatków, druga ma trailer, ale pozbawiona jest wyboru napisy lektor, czego strasznie nie lubię, choć tutaj jest mniejsze zło i są tylko napisy. Trzecia od strony bonusów wypada najlepiej. Mamy alternatywne zakończenie, które co prawda niewiele się różni od oryginalnego, kilka wyciętych scen, filmy z planu wszystkich trzech części, wpadki na planie, trailer i teledysk. Czwarta natomiast znów prezentuje się, pod tym względem słabiutko. W dodatkach znajdziemy jedynie dwa trailery i galerię zdjęć. Fajnie by było otrzymać jakiś pakiet wspólny, ale raczej bym na to nie liczył, z powodów, o których już wspomniałem. Niestety obecnie dość ciężko jest skompletować całą serię, gdyż dwójka była chyba wydana w jakimś mikronakładzie i aktualnie nawet na Allegro ją ciężko znaleźć, a do tego trzeba się nastawić na spory wydatek. Tradycyjnie jeśli mowa o krzykach, to najpierw przynudzę trochę rysem autobiograficznym. Pamiętam, jak jedynka leciała w kinach. Kumple z licą byli, ja wtedy olałem sprawę, ale też miło wspominam swój pierwszy kontakt z tym filmem. Dorwałem go w ostatniej domowej pirackiej wypożyczalni VHS. To była już druga połowa lat 90., czyli okres, w którym piractwo wideo w Polsce już oficjalnie nie istniało. Kilka lat wcześniej domówki były otwarte dla wszystkich. Ta ostatnia, do której trafiłem, była inna bez szyldu wypisanego odręcznie na kartce i przyklejonego do okna czy drzwi, a aby się do niej dostać trzeba było zostać poleconym i wprowadzonym przez innego zaufanego klienta. Koleś wyciągał karton kaset z poduszka, zapisywał na zeszyt. Sporo nowości w tym okresie, tak obejrzałem. Dwójki, trójki i czwórki już nie odpuściłem w kinie. Krzyk 2 wspominam rewelacyjnie. To było małe, hełmińskie kino, które przez te kilkadziesiąt lat mojego życia na zmianę upadało i na nowo powstawało. Obecnie, niestety, od wielu już lat do góry was zamknięte. Nie była to premiera, ludzi garstka, a większość to znajomy z liceum, więc i klimat oglądania był na miastką tego z pierwszej sceny filmu. Trójkę obejrzałem w dzień premiery, a kino było pełne, co w moim miasteczku należało naprawdę do rzadkości. Pamiętam, że bilety przedzierał Koleś w stroju filmowego mordercy, co dla mnie było wtedy bardzo klimatyczne. I to tyle historii. Czwórka to już czasy obecne. Do filmów wracaję jeszcze wielokrotnie, zawsze z jednakową przyjemnością. Przyznam szczerze, że po kilkunastu latach te filmy nadal są świeże i dostarczają tyle samo rozrywki. Jest to przykład serii, która nie traci nic wraz z biegiem czasu. Zabawne jest to, że Krzyk tak naprawdę nie pokazał nam w zasadzie niczego nowego. Slasher jako podgatunek horroru został wyeksponowany i całkowicie zarażnięty w latach 80., A Krzyk potrafił mimo wszystko przywrócić mu świetność i spowodować zupełnie nową falę teen slasherów, która zresztą ponownie zarażnęła gatunek. Co zatem było tak świetnego w tej konkretnej serii, że prowało tłumy. Forma, w jakiej zaserwowano nam odgrzewany kotlet. Twórcy filmu od początku nie ukrywali z jakim podejściem będziemy mieli do czynienia. Krzyki rozkładają horrory na czynniki pierwsze. Uwypuklają i wyśmiewają wszystkie ich wady, aby następnie powtórzyć wszystkie błędy, podążając według utartego schematu. Krzyk czerpie garściami ze swoich poprzedników, a twórcy serwują nam multum nawiązań. Są to zarówno wyraźne inspiracje, jak i od cholery ukrytych smaczków dla fanów. Genialne było nakręcenie slashera, który wyśmiewa slashery, jednocześnie podążając drogą wytartą przez slashery. Kilka lat później powstał kapitalny film Behind the Mask – The Rise of Leslie Vernon, który rozkłada gatunek w zupełnie inny sposób, ale także z niesamowitym skutkiem. Widać tego typu podejście do wydojonego do granic możliwości tematu gwarantuje sukces. Nie jest to kretyńska parodia, choć filmy w pewien sposób wyśmiewają reguły rządzące gatunkiem. Lekkość, z jaką twórcy podeszli do tematu, sprawiła, że powstała świetna seria, będąca jednocześnie mocnym i krwawym horrorem, jak i filmem, który nie jest śmiertelnie poważnym obrazem, a produkcją nakręconą z przymrużeniem oka. Przyznam się, że łykam na równi zarówno oryginalną trylogię, jak i powrót do tematu po latach. Jedynka bierze na slasher ogólnie jako gatunek, Dwójka rozkłada na czynniki pierwsze sequele, co jest kolejnym kapitalnym zagraniem. Trójka rozprawia się z trylogiami, co już było nieco naciągane, ale ja patrzę na to jako dobranie się do horrorowych serii. W każdym tasiemcu z czasem morderca staje się nieśmiertelny, co także zostało poruszone w krzyku, który w końcu nie wchodzi w sferę nadprzyrodzone. Zgadzam się, że trzecia część jest zdecydowanie najsłabsza, choć jednocześnie najzabawniejsza. Na pewno miała na to wpływ zmiana scenarzysty, a może po prostu temat się wypalił. Ja jednak nadal ją kupuję, choć zawsze cieszyłem się, że Craven w odpowiednim momencie przestał dojść ten cykl. Trójka już zbyt mocno zbliżała się do autoparodii i ewentualna czwórka, nakręcona jeszcze w latach 90. mogłaby zabić serię. Cieszę się jednak, że po tylu latach postanowiono powrócić do krzyku i przyznam, że był to jeden z najbardziej oczekiwanych przeze mnie filmów. Może faktycznie Craven nie był ostatnio w najlepszej formie, ale powrót oryginalnego scenarzysty Kevina Williamsona zwiastował coś dobrego. Najważniejsze jednak jest to, że dopiero teraz, po tak długiej przerwie, przyszedł czas, gdy można było godnie kontynuować to, co wypracowano w latach 90. XXI wiek to era remake'ów i aż się prosiłoby wyśmiać ten temat. Jest to też okres kompletnego braku pomysłów w Hollywood i powrotów do wielu uznanych serii. Krzyk 4 miał zatem szansę znów wyśmiać popularny w horrorze trend, jednocześnie stając się jego częścią. Jedynka poruszała wyeksploatowany i banalny temat, robiąc to w sposób genialny i świeży. Czwórka natomiast zrobiła to samo z innym motywem, który dręczy kino, a głównie horror przez ostatnie lata, przez co w moim rankingu wskoczyła automatycznie na drugie miejsce. Nawet konieczność wprowadzenia nowych postaci wyszła zdecydowanie na plus. Jeszcze niedawno nie wyobrażałem sobie tej serii bez Rendiego wykładającego reguły horrorów, sequeli i trylogii. Randy jednak nie mógł znać reguł remake'ów i powrotów do starych serii, bo tych pierwszych w latach 90' było jak na lekarstwo, a te drugie w zasadzie nie istniały. W nowym krzyku wyszło to świetnie. Nowa dekada, nowe reguły i nowe horrorowe geek'i y kontynuujące wizytówkę serii. Czwarta odsłona to też nowe i całkowicie odmienne pokolenie fanów gatunku. To epoka portali społecznościowych, wideoblogów, dostępu od ręki do internetu i życia innych ludzi. Zmieniają się zarówno odbiorcy, ale zmienia się też morderca, jego motyw i sposób mordowania, rejestracji i upubliczniania zbrodni. Mówiąc o obsadzie nie można nie wspomnieć o młodziutkiej Hayden, która w zasadzie kradnie cały film. Jeśli kiedyś powstanie piąta część, to mam ogromną nadzieję, że ją w nim jakoś umieszczą. Niestety Krzyk 4, zresztą podobnie jak cała seria, jest głównie skierowany do fanów gatunku. Normalny widz yy, postawi go na równi z każdym kolejnym teen slasher'em, jaki powstał na fali Krzyku. Czy to koszmar minionego lata, ulice strachu, czy co tam jeszcze powstało. Krzyk jednak, mimo że zawsze z pozoru był typowym slasher'em, jest czymś więcej i to samo tyczy się czwórki. To sztuka zrobić sequel, który jest jednocześnie remake'iem. Film w filmie... w filmie. Wyszydzający wszystko, co tak popularne w horrorze i jednocześnie powielający to film będący już czwartą odsłoną serii, powielającą wszystkie schematy, a jednocześnie będącą tak świeżym obrazem dla normalnego widza to będzie kolejny wyświechtany horror. Ale jak to napisał jeden z recenzentów, zdanie normalnego widza mnie w tym przypadku nie obchodzi. Greven zrobił kolejny prezent dla fanów i ja jestem mu za to bardzo wdzięczny. Can you take me home?